Wołaj na pomoc, bo zerwał się pod tobą pomost Ty dziwko, nie będziesz żadnego współczucia, Nie miałaś wyczucia, dlatego złączyłaś do drzwi, nie ma klucza Bo moje insekty się boją jak ognia insekty Gdzie jest sceptyk? Daj mi ten kurwa obiekty. Wołaj na pomoc, bo zerwał się pod tobą pomost Ty dziwko, nie będziesz żadnego współczucia, Nie miałaś wyczucia, dlatego złączyłaś do drzwi, nie ma klucza Bo moje sekty się boją jak ognia insekty gdzie jest septyk? daj mi ten kurwa obiektyw bo moje sekty się boją jak gdy insekty gdzie jest septyk? daj mi ten kurwa obiektyw bo moje sekty się jak ognia insekty gdzie jest septyk? daj mi ten kurwa obiektyw Stanu. Nie ogarniesz bałaganu Meble lecą przez okno, w rytmie kapie woda z kranu Dziesiątki spraw w życiu, setki fars Po życiu na głupoty nie mam kiciu czasu grasu, bo szukam pasu daleka od hałasu, a ty wołaj o pomoc Bo zerwał się pod to po pomoc Ty nie będzie żadnego współczucia Nie miałaś wyczucia, daleko zabłodziłaś do drzwi, już nie ma klucza nie ma klucza Rap rakieta Spalam kieta daję hasło Opuść ten metal Spuść na detal Nie bądź zimny jak metal Czy coś jest nie tak? Każdy ma swój plecak